podcastu, kto opowiedziałby jakichś fajnych wydarzeniach, takich ekologicznych, naturalnych, które dzieją się w Polsce, w Poznaniu. I tak myślałam, myślałam i nagle mój Rafał mówi, no przecież ty organizujesz takie fajne wydarzenie. I ja tak sobie pomyślałam, no faktycznie, przecież ja organizuję targ lokalnych i naturalnych produktów w Poznaniu, kolejną już edycję. I stwierdziłam, że ósmy odcinek podcastu jest zielona, będzie poświęcony Właśnie temu wydarzeniu. Ósmy odcinek to jest dla mnie bardzo ważny odcinek, bo podobno, jeżeli przekroczy się magiczną liczbę siedmiu podcastów, to już kolejne pójdą. A więc witam Was w ósmym odcinku podcastu Jest Zielono, gdzie będę Wam opowiadać o targu lokalnych i naturalnych produktów. Zapraszam. Co to w ogóle jest ten targ lokalnych i naturalnych produktów? Bo jakby od tego trzeba zacząć. To jest wydarzenie, które początkowo miało być wydarzeniem jednorazowym. Okazało się, że stało się już wydarzeniem cyklicznym, którego głównym założeniem jest pokazanie, jak nieprawdopodobnie zdolnych mamy takich małych wytwórców, rzemieślników, którzy ręcznie produkują swoje wyroby, Wszystko w duchu takim ekologicznym i zero waste, takim zielonym. Dlaczego małych tych rzemieślników? Dlatego, że to są osoby, które produkują gdzieś tam u siebie w domu, wytwarzają te mydła czy drewniane zabawki, czy szyją super rzeczy dla dzieci i inne rzeczy również. I tak naprawdę szyją do szuflady, boją się wyjść poza swój krąg znajomych nie mają też środków na to, żeby wyjść gdzieś na takie duże targi komercyjne. I ja stwierdziłam, że kurczę, fajnie by było pokazać ich poznaniakom, czyli głównym odbiorcom tego targu, żeby ci wystawcy się po prostu pokazali, żeby wyszli ze swojej strefy komfortu, a odwiedzający targ, żeby zobaczyli, jak nieprawdopodobnie zdolnych mają sąsiadów. To takie główne było założenie. Ja rozglądałam się przez długi czas za takim wydarzeniem w Poznaniu, bo bardzo interesują mnie takie handmade'owe rzeczy. I ani w Poznaniu, ani w Warszawie, ani we Wrocławiu, gdziekolwiek w Polsce ja po prostu takiego wydarzenia nie znalazłam i stwierdziłam, że właściwie zrobię je sama. I tak chodziłam z tym pomysłem, chodziłam gdzieś tam w głowie mi kiełkował, ale to było gdzieś tam, że a, szkoda, że nie ma takiego wydarzenia, bo bym sobie przeszła. Po czym któregoś razu, pewnej sierpniowej nocy, Sobie takie wydarzenie wymyśliłam i praktycznie w ciągu 20 minut ten projekt był już w mojej głowie i następnego dnia wstałam, opracowałam go, napisałam projekt o definansowanie i tak to się zaczęło. Proste, szybkie, łatwe, ale tak naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o pokazanie tych wystawców. Cały targ jest otoczony sferą edukacyjną, czyli mamy pełno warsztatów, wykładów, jakichś takich pokazów edukacyjnych toczących się dookoła tych kwestii ekologicznych zero waste. Także to jest kolejna rzecz, która kierowała mną, jak chciałam taki targ zorganizować. Ale przede wszystkim też chodziło mi o to, żeby po prostu stworzyć takie fajne miejsce, gdzie ludzie mogą przyjść i być razem i tak trochę ponetworkingować się razem. <śmiech> Nie wiem, czy to w ogóle jest takie słowo. Żeby ci wystawcy razem zaczęli działać. I to się faktycznie dzieje w targu dotychczas. Wzięło udział ponad 2 osób i to jest 2 tysiące osób odwiedzających targ bez wystawców. 2 osób to jest bardzo, bardzo duża liczba jak dla mnie, jak na to, co sobie zakładałam i jak na moje możliwości organizacyjne, także jestem całkiem, całkiem zadowolona. Wydarzenie i to w edycji 2017 i w edycji 2018, obydwie te edycje odbywają się w Poznaniu na terenie który jest mi udostępnione przez Container Art. Ja zresztą współpracuję z kontenerami od jakiegoś czasu przy różnych projektach, więc dla mnie to było takie zupełnie jasne, że akurat tam się ten targ odbędzie. Także pierwsza edycja Targu Lokalnych i Naturalnych Produktów, ta taka pilotażowa, która miała być jedną, jedyną i ostatnią, odbyła się 24 września 2017 roku, a w 2018 roku Dni Targowych jest już 9. Ja myślę, że organizatorzy dużych eventów i dużych jakichś festiwali, jeżeli w ogóle przesłuchają ten podcast, ten odcinek, pewnie chwycą się za głowę, w jaki sposób ja takie wydarzenie organizuję. No ale to jest mój targ i mój sposób na organizację jego. I opowiem wam, jak ja go organizuję, to z takiej mojej perspektywy, tak? Osoby jednej, która sobie wymyśliła takie wydarzenie i które chyba jest całkiem fajnym wydarzeniem, tak mi się wydaje. Już mówiłam skąd wziął się ten pomysł na targ i że wymyśliłam go pewnej sierpniowej nocy. Natomiast pozostawała kwestia jakby skąd wziąć na to finansowanie. Od razu wiedziałam, że całe wydarzenie musi być bezpłatne zarówno dla wystawców, jak i dla osób, które biorą udział w warsztatach. Bo tak, po prostu, bo tak. I mogłam to zrobić na dwa sposoby. Mogłam pozyskać sponsorów, od których zebrałabym bardzo dużą ilość pieniędzy, tylko że nie o to chodziło i ja tego nie umiem. A zrobiłam rzecz inną, którą umiem, bo tym się zajmuję zawodowo, czyli napisałam wniosek o dofinansowanie tutaj akurat do miasta Poznań i dostałam dofinansowanie na tą pierwszą edycję, na drugą również i dlatego właśnie te wszystkie wydarzenia, które się dzieją w ramach tego targu są bezpłatne. Pierwsza edycja targu, która odbyła się w 2017 roku, kosztowała mnie nieprawdopodobną ilość energii bo ja ten projekt sobie wymyśliłam w sierpniu i to chyba pod koniec sierpnia, o ile dobrze pamiętam, a całe wydarzenie odbyło się 24 września, więc ja właściwie miałam trzy tygodnie na zorganizowanie wszystkiego. Od rozpromowania w ogóle wydarzenia, od pozyskania wystawców, od wymyślenia warsztatów, od pozyskania osób, które będą takie warsztaty prowadzić, od zorganizowania takich technikaliów pod tytułem a gdzie prąd, a gdzie stoły i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedziałam też, czy w ogóle będzie zainteresowanie ze strony wystawców, czy oni będą chcieli się wystawiać na tym targu. Nie wiedziałam, czy będzie zainteresowanie tą tematyką warsztatu, którą ja sobie wymyśliłam. Nie wiedziałam, jak to wyjdzie organizacyjnie, także jakby pytań miałam znacznie więcej niż już odpowiedzi, ale byłam nieprawdopodobnie zdeterminowana, bo robiłam to wydarzenie tak trochę dla siebie i pod siebie. I bardzo, bardzo dużo energii włożyłam w promocję tego wydarzenia i promocję wystawców, ale uwaga, to była tylko i wyłącznie promocja bezpłatna. Ja tam do teraz nie włożyłam ani jednej złotówki w promocję tego wydarzenia. Może powinnam, ale jakoś nie zrobiłam. Jak zobaczycie wydarzenie w 2017 roku, oraz też wydarzenie w 2018 roku, wydarzenie na Facebooku, które zresztą podlinkuję, to zobaczycie, że o każdym wystawcy jest jeden post, kilka zdań. Mniej, bardziej, w zależności od tego, jakie materiały mi przysłał. Ale o każdym wystawce zawsze jest napisane kilka zdań, zawsze jest podlinkowana jego strona internetowa, bądź jego fanpage na Facebooku, bądź nie wiem, Instagram, cokolwiek. W każdym razie bardzo dużo energii i wtedy i teraz wkładam w to, żeby pokazać, jak fajnych, nieprawdopodobnie utalentowanych mamy rękodzielników poznańskich. I muszę Wam powiedzieć, że wszystkie moje obawy związane z 2017 rokiem były zupełnie nieuzasadnione, bo to, co się działo w tamtej pierwszej edycji, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania, bo zgłosiło się ponad 45 chętnych wystawców. Miejsc miałam 25, więc w większości musiałam niestety odmówić. I zgłosiło się właściwie w pierwszym tygodniu, kiedy ja zaczęłam dawać informacje o tym, że jest takie wydarzenie. Okazało się, że chcą, że chcą się wystawiać i faktycznie to są osoby, które mają takie mikro-mikro firmy albo nawet jeszcze nawet nie mają tej zarejestrowanej działalności gospodarczej, tylko przymierzają się do tego. Także tak, to wypaliło. I teraz patrzę sobie na moje notatki tutaj zgromadzone dookoła mnie i 99% wystawców to są kobiety. To są biznesy prowadzone przez kobiety. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może dlatego, że one że to kobiety głównie prowadzą takie biznesy handmade'owe, jakieś takie małe firemki, albo może dlatego, że to one głównie nie mają odwagi wyjść ze swoimi wytworami, produktami do szerszej publiczności, gdzie ich mężowie, partnerzy to już dawno zawojęli świat. Nie mam pojęcia, no generalnie jakby nie wnikam w to. W każdym razie na teraz tak patrzę na 52 nazwiska bądź nazwy firm, które mam w edycji 2018, tylko cztery z nich to są panowie. Nie wiem, czy to jest 99%, ale w każdym razie dużo, dużo. Na targu na pewno nie znajdziecie dużych firm czy marek. To od razu mówię. Po pierwsze, że to wydarzenie jest za małe dla nich. Po drugie, to nie jest ten profil targu, który ja sobie wymarzyłam. Ja nie chcę zrobić z tego komercyjnego, wielkiego wydarzenia. Ja chcę, żeby to miejsce było miejscem, gdzie ktoś za lat 10 Jak już będzie miał swoje salony wystawiennicze, powie, a bo mój pierwszy targ to był na takim targu, który był organizowany przez Agnieszkę Zdunek. No i okej, okay, ja nie muszę być dużym targiem. Są wielkie firmy, wielkie agencje, które się tym zajmują. Ja robię sobie mały targ lokalnych, naturalnych produktów. Lokalnych, jak sama nazwa wskazuje. Jeżeli chodzi o warsztaty, to 100% Osób, które w nich uczestniczą to kobiety. Zresztą taka jest tematyka tych warsztatów, więc nie ma się co dziwić. A warsztaty mamy różne, bo teraz patrzę sobie na kolejną karteczkę, karteczkę numer 6, a karteczek mam chyba 11. W pierwszej edycji pomysły na warsztaty to były moje pomysły, to były warsztaty, w których ja bym chciała uczestniczyć i to były warsztaty kosmetyczne, to akurat ja je prowadziłam. I to były warsztaty krawieckie, upcyclingowe, przerabianie ubrań. I to były warsztaty szydełkowe, prowadzone przez Anię Jakubik z Zielonego Groszka. I były też warsztaty kulinarne, które prowadziła Natalia z student w Podróży. Zresztą Natalia zgłosiła się do mnie jako wystawca w tej pierwszej edycji. I jakoś... Tak mnie ujęła swoim mailem, że zapytałam się jej, czy nie chciałaby prowadzić warsztatów i od teraz Natalia jest moją główną prowadzącą warsztaty kulinarne i ja ją po prostu uwielbiam. I to były warsztaty, które były wymyślone przeze mnie. Natomiast były też warsztaty dodatkowe, gdzie stwierdziłam, że Zaproszę osoby, które robią coś fajnego, żeby się pokazały. Jeżeli ktoś prowadzi jakieś warsztaty fitness, jakikolwiek po prostu, żeby, żeby się pokazał. I faktycznie takie warsztaty były. Były zajęcia fitness dodatkowe, były teraz zajęcia garncarskie dla dzieci, prowadzone przez Emilię z Moodcraft. Malowanie henną będzie robione przez Sylwię. Czy gry planszowe przez Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych. Będzie wymiana roślin, moja ulubiona, robiona przez Adę Dobroszczyk. I tak dalej, i tak dalej. I to są wszystko inicjatywy osób, które jakby do mnie się zgłosiły i to jest fantastyczne, bo o to właśnie mi chodziło. Ja tylko mówię, macie pomysł, dajcie mi znać. Ja wam dam przestrzeń, dam wam możliwości do zrobienia tego. I ci ludzie przychodzą i to się dzieje. I, i ja jestem naprawdę zachwycona. Także słuchajcie, jeszcze jest kilka dni targów przed nami, więc jak macie jakieś pomysły, jak najbardziej zachęcam do tego, żebyście się zgłaszali do prowadzenia tych warsztatów. Zapomniałam też powiedzieć, że mieliśmy wykłady dotyczące Zero Waste, które zresztą były prowadzone przez Agnieszkę Sadowską-Kączal, którą mogliście wysłać w szóstym odcinku podcastu. I były też wykłady edukacyjne o pszczołach, o tym, co się dzieje z pszczołami teraz na świecie i co możemy zrobić. Więc oprócz tej strefy wystawowej tak naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o sferę edukacyjną. I o to mi też chodziło. Jeżeli chodzi o promocję całego wydarzenia, to już mówiłam wcześniej, że ja nie promuję tego wydarzenia płatnie. Wszystkie zasięgi, które są, to są zasięgi organiczne. I jak zobaczyłam pierwszy raz statystyki targu z 2017 roku i jak teraz oglądam statystyki targu z 2018 roku, to to jest coś, co mnie do teraz zdumiewa i do teraz jestem oszołomiona, bo w 2017 roku było 85 tysięcy zaproszonych osób, 4,3 tysiąca wyświetleń i 1,5 tysiąca osób zareagowało, czyli kliknęło, wezmę udział, bądź jestem zainteresowana. W 2018 roku to już jest 100 tysięcy osób, które są zaproszone, 100 tysięcy, 1 szósta Poznania, 6 tysięcy osób, które wyświetliło informacje o tym targu i prawie 3 tysiące osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu. Oczywiście to są statystyki facebookowe, tak? Facebook swoje, a życie swoje. Natomiast ilość osób, która faktycznie przybyła na ten targ, też przeszła moje naj najśmiejsze oczekiwania. Też w 2017 roku przeszła moje najśmiejsze oczekiwania, w 2018 roku troszkę już się tego spodziewałam. Więc w 2017 roku, 24 września, w dniu, w którym była bardzo, bardzo brzydka pogoda i w dniu, w którym... Organizowany był, przez przypadek, ja o tym nie wiedziałam zupełnie, bardzo duży festiwal, wege festiwal, który przyciąga masę, masę osób. Na moje wydarzenie przyszło 600 osób. 600. Ja byłam zdumiona. Po prostu jak to jest możliwe, że 600 osób przyszło na to wydarzenie. Teraz, każdego dnia targu, a mieliśmy już tych dni od 13 maja 4 dni, to każdego dnia przychodzi około 700-800 osób. Pamiętajcie proszę, że TARG jest wydarzeniem, które jest głównie na Facebooku. Ja nie promuję go w żaden inny sposób. To znaczy, jest na mieście tak zwanym kilka plakatów, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy korzystają z Facebooka i nie wszyscy korzystają z Instagrama. Natomiast ja mam bardzo duży problem z plakatami, bo z jednej strony wiem, że te plakaty pomogą dotrzeć do większej ilości osób, ale z drugiej strony takie plakaty no to jest śmieć, tak? zakończy się sezon, no i te plakaty zostaną wyrzucone i to jest bardzo sprzeczne z, jakby z moim stylem życia, tym takim zero-waste'owym. Także plakaty są, ale jest ich bardzo mało. Ja osobiście ich nie widziałam na mieście. Znaczy wiem, jak wyglądają, bo oczywiście mam je u siebie w dokumentacji i też widziałam je, jak je akceptowałam, natomiast nie widziałam ich na mieście. Nie wiem, czy wy je widzieliście. Nie jestem niestety w stanie stwierdzić, na ile te 700-800 osób, które odwiedza targ, przekłada się na zarobki moich wystawców. Przepraszam, że tak mówię, moich wystawców. Bo dla każdego pojęcie dużo sprzedałem jest pojęciem różnym. A ja mam tych wystawców bardzo, bardzo różnych, bo to są i osoby, które sprzedają biżuterię, i to są osoby, które sprzedają świece sojowe, i to są osoby, które... Sprzedają takie mega fajne filcowe zabawki dla dzieci, takie bryloczki. I to są osoby, które sprzedają zioła i myjki konopne, które teraz są bardzo modne, te zero waste'owe. Także wystawców jest bardzo dużo i jest też bardzo różna klientela. Zupełnie inne osoby przychodzą rano, kiedy targ się rozpoczyna, a zupełnie inne osoby są około godziny 16-17, więc w zależności od tego, na kogo akurat trafią. Też jest tak, że wystawcy nie muszą być każdego dnia w czasie targów, czyli mogą po prostu sobie zobaczyć, czy im się to podobało, czy im się to nie podobało. Tutaj od razu pojawia mi się taka rzecz, która jest dla mnie problemem, o której miałam nie mówić, ale właściwie stwierdziłam, że, że, że powiem o niej. Bo to jest jedyny problem, który mi się pojawia na, na targach, czyli to, że jest coś bezpłatne, powoduje to, że ludzie tego nie szanują, czyli zapisują mi się wystawcy i zdarzyło mi się to trzy razy już dotychczas nie wiem czy to dużo czy to mało w każdym razie zdarzyło mi się trzy razy wystawcy dla których zarezerwowałam stolik musiałam niestety odmówić innym wystawcom i te osoby się nie pojawiły tak jest życie więc jeżeli jesteś wystawcą na moim targu jeżeli mnie słuchasz to proszę przychodź we wszystkie dni w które się zapisujesz będzie mi naprawdę bardzo miło i też pomożesz mi organizacyjnie i teraz jak to wygląda organizacyjnie Zakładam wydarzenia na Facebooku i zaczynają do mnie pisać osoby. Piszą, że chciałoby się wystawić na targu. Ja im wysyłam takiego maila zwrotnego. Już teraz sobie przygotowałam szablon, więc nie muszę pisać każdego maila ponownie i ponownie. I w tym mailu proszę o takie podstawowe informacje. O opis swojej firmy, marki, o podlinkowanie Facebooka bądź Instagrama, o przysłanie kilku zdjęć. Z tymi odpowiedziami jest różnie, bo niektóre osoby przysyłają fantastyczne opisy i fantastyczne zdjęcia. Widać, że bardzo dużo pracy włożyły w przygotowanie tych swoich opisów, a niektóre osoby przysyłają po prostu jedno zdjęcie i jedno krótkie zdanie. Ja potem siedzę i, i coś wymyślam, tak? bo do każdego postu opisującego wystawców coś tam od siebie zawsze dodaję. Oczywiście mam całą bazę wystawców z, z ich mailami, z numerami telefonów w razie czego, chociaż jeszcze nigdy nie musiałam użyć. Więc na bieżąco zbieram zapisy wystawców, ale w tej edycji jest też tak, że wystawcy wystawiają się kilkukrotnie, no bo jest kilka dni targów, więc za każdym razem, przed każdym targiem wysyłam im takiego maila, no, że zbliża się kolejny dzień targu, czy chcesz uczestniczyć, wystarczy, tak, nie. Niektórzy odpisują, niektórzy nie odpisują, w tym momencie trzeba tę bazę uaktualniać. I to się dzieje w ciągu jakby tygodnia, dwóch tygodni przed targami. Natomiast w piątek, który jest przed targiem, wysyłam takiego maila do wystawców, jak on nazywam mailem organizacyjnym, w którym dokładnie tłumaczę, co się będzie działo, o której to się zaczyna, gdzie to dokładnie jest, bo niektórzy przecież nie byli na kontenerach, że jest tam jednak piasek, a nie ma takiej stałej powierzchni. No i w tym momencie zaczynają się telefony i e maile, a czy ja będę miał stół, co zresztą już było powiedziane w tym pierwszym mailu, który wysłałam, a czy będzie dostęp do prądu, a czy będzie woda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także piątek jest absolutnym urwaniem głowy. Też jest tak, że wystawców jest bardzo, bardzo dużo w, w ciągu każdego dnia targu, natomiast wjazd na kontenery jest dosyć utrudniony, bo tam może wjechać jednorazowo tylko kilka samochodów i ja wystawców dzielę na grupę i oni mają tam Wyznaczone, tak, grupa A wjeżdża od 9 i o 930 musi wyjechać, grupa B wjeżdża o 9.30 i o 10 musi wyjechać, i tak dalej, i tak dalej. Także jakby to wszystko jest ogarniane. W sobotę, natomiast to już jest dzień taki administracyjny, czyli to jest przygotowywanie umów dla prowadzących warsztaty. Przygotowywanie list obecności, no bo to jest projekt z miasta, więc listy obecności muszą być. Jest też ustalanie z ekipą techniczną kontener Art, w jaki sposób będą stoły ustawione, ile będzie tych stołów, czy one mają być w cieniu, czy mogą stać w słońcu. Wystawcy mają też różne potrzeby, tak? bo jeżeli jest jakaś osoba z jedzeniem, no to nie może stać w słońcu. Jeżeli jest jakaś osoba z kwiatami, zarośla, zarośla, moje ulubione, no to, to też Trzeba ich usadowić w, w cieniu. No i tutaj jest kolejny problem. Ja mówiłam, że mam tylko jeden, ale jednak tutaj okazuje się, że jest jeszcze jeden problem, czyli parasola. Bo pogoda nam szczęście, nieszczęście dopisuje w tym roku i jest bardzo gorąco, a mamy bardzo małą ilość parasoli. Takich, wiecie, przeciwsłonecznych. I z tym jest problem, tak? I tutaj ja nie jestem w stanie niestety nic zrobić, Staram się, ale tutaj akurat to jest jedna rzecz, która mi nie wychodzi, więc jeżeli będziesz wystawiał się na targu, przynieś proszę swój parasol. W niedzielę to już jest właściwie taki dzień spokojniejszy, bo od rana jest korygowanie ustawienia stołów. Ja zawsze przychodzę z takimi kartkami i już z napisaną nazwą wystawcę i takeruję je do stołów, żeby każdy wiedział, gdzie ma swoje miejsce. A potem to już się zaczynają takie czynności... Opiekuńczo-organizacyjne, jak ja je nazywam, bo ktoś się przeciął i potrzebuje plaster, bo komuś zwiewa obrus ze stołu i potrzebuje pineski, bo platformy są ułożone nie w ten sposób, a pani przyszła w szpilkach i, i zapada się w piasku i tak dalej i tak dalej. Także to są takie rzeczy, które, no, które ja ogarniam akurat, ale to są fajne rzeczy. Jeżeli chodzi o organizację warsztatów, to przed targiem wygląda to w ten sposób, że kiedyś był to zwykły post w wydarzeniu, po prostu taki sobie jeden post i on też znikał w tej ilości postów, które są, bo jak tak sobie patrzę, to mam, ile jest teraz? 57, 57 postów w wydarzeniu, więc wydaje mi się, że to jest całkiem sporo. A teraz już robimy osobne wydarzenia na każde warsztatę, bo po pierwsze one mają większy zasięg, Bo tak jak mówiłam, ja nie promuję tych wydarzeń płatnie, ale przez to, że też dodaję jako współorganizatora te osoby, które faktycznie będą prowadzić te wydarzenia, one też się mogą wypromować. I to jest też dla mnie bardzo ważne. Zmieniłam też trochę sposób y, przyjmowania zapisów na warsztaty. Od tego roku poszłam w końcu po rozum do głowy bo wcześniej było tak, że to ja przyjmowałam zapisy na wszystkie warsztaty, musiałam na każdego maila odpisać, a teraz dziewczyny, które prowadzą warsztaty, przyjmują te zapisy. Więc to jest takie, jak dla mnie, bardzo duże ułatwienie. I teraz podstawowe pytanie, które dostaję bardzo często, czy ja robię to sama, całe to wydarzenie. To może ja odpowiem tak. Bardzo często do dostaję maile, że wystawca chce uczestniczyć w targu organizowanym przez Państwa firmę, bądź jeszcze lepiej przez Państwa agencję marketingową albo eventową, co już w ogóle mnie rozśmiesza zupełnie, bo tą Państwa firmą bądź tą agencją eventową to jestem ja jedna, Agnieszka Zdunek, jestem zielona i to ja to ogarniam. Natomiast skłamałabym, gdybym powiedziała, że robię 100% rzeczy sama, bo Faktycznie całą promocję, przyjmowanie zapisów wystawców, umowy dla prowadzących warsztaty, tak? no przecież to musi być wszystko formalnie zrobione, całe rozliczenia finansowe, bo przecież to jest projekt z miasta i całą generalnie otoczkę organizacyjną, to faktycznie ja się tym zajmuję. Ale już w dniu targu pomaga mi ekipa techniczna, kontener art, oni ustawiają stoły, tam podpinają prąd i tak dalej. Pomaga też mi mój mąż, Rafał, który jest moim kierowcą, psychologiem i tragarzem i uspokajaczem w jednym. Bez niego nie dałabym rady, bo faktycznie dzień przed targiem jest e, dniem dosyć e, nerwowym. I jeżeli ktoś mi się zapyta, dlaczego ja nie mam asystentki, to odpowiedź ja mam zawsze jedną, bo ja mam duży problem z delegowaniem zadań, bo zawsze szybciej sama coś zrobię, niż komuś wytłumaczę, więc może w przyszłym roku <głos> będę miała taką asystentkę, w zeszłym roku nie miałam, W tym roku nie mam. Może w przyszłym roku pójdę po rozum do głowy. Zobaczymy. Możecie się również zastanawiać, ile ja na tym zarabiam. I teraz, hmm, jakby tutaj odpowiedzieć na to. Nie podam Wam kwoty, oczywiście, ale osoba, która chciałaby to robić dla zarobku, nie zrobiłaby tego targu na pewno, bo zupełnie nie jest moim celem zarabianie na organizacji targu lokalnych i naturalnych produktów, no ja zarabiam na czymś innym, tak? Także tutaj proszę mi paczek nie przysyłać z jedzeniem, nie mam problemów finansowych. Jeżeli ktoś kiedykolwiek siedział w projektach takich miejskich, unijnych, to może sobie wyobrazić, jakie są zarobki w takich projektach. Także nie robię tego absolutnie dla, dla pieniędzy. Nie wiem też, czy buduję swoją markę, bo raczej akurat przez to wydarzenie nie buduję swojej marki. Ja po prostu robię to dlatego, że chciałabym, żeby ludziom było dobrze na świecie, to tak powiem. I chciałabym, żeby no, głównie kobiety, żeby one zaczęły doceniać jakby swoją pracę i pokazywać się z tym, co robią, bo robią fantastyczne, przecudowne rzeczy. I nie mówię tutaj o takich materialnych rzeczach, jakichś produktach, bo też są osoby, które nie produkują, tak jak ja na przykład nie produkuję, ale są osoby, które prowadzą fantastyczne warsztaty i to też jest sposób na, na zarabianie. Tak? Więc pokażesz się jednej osobie, jak prowadzisz warsztaty, to kolejna do ciebie już przyjdzie. Także można w ten sposób to potraktować. Tak? Na targu możesz i sprzedać swoje produkty, ale też możesz sprzedać swoje usługi. I miejsce masz ode mnie za darmo. Ten odcinek nagrywam 4 lipca. Wy odsłuchacie go 11 lipca. A więc przed nami, to znaczy przed wami jeszcze cztery dni targów, czyli 15 lipca, 22 lipca, 12 sierpnia i 19 sierpnia. A w następnym roku raczej też zrobię taki targ. Nie wiem, czy w tym samym miejscu, nie wiem, czy w kontenerach, nie wiem, czy w podobnej formule, bo muszę to wszystko przemyśleć i zebrać opinie i wystawców, i osób, które brały udział w wydarzeniu jako prowadzący warsztaty i też osoby, które brały udział w wydarzeniu jako osoby biorące udział w warsztatach. W 2017 roku ja byłam na takim haju, można tak to nazwać, że nawet za bardzo nie myślałam o tym, jak to poprawić, po prostu w tym roku jest to w bardzo, bardzo podobnej formule. Bardzo możliwe, że w 2019 roku to się trochę zmieni, ale jeszcze nie wiem, nie wiem w jaki sposób. Nie ukrywam też, że chciałabym wyjść poza Poznań, bo niektórzy z Was może wiedzą, może nie, za dwa lata wyprowadzam się z Poznania i będę mieszkać w przecudownej wsi, która się nazywa Boruja, to jest pomiędzy Nowym Tomyślem a Wolsztynem. Tam będzie moja główna siedziba i tam będą warsztaty i tam cały biznes przenoszę. I bardzo bym chciała zrobić taki targ właśnie tam. Znaczy może nie w Borui, bo Borui ma 400 mieszkańców i to jest malutka wieś. I nie chciałabym burzyć tego cudownego spokoju, który tam jest. Natomiast myślałam o tym, żeby może taki targ zrealizować w Nowym Tomyślu bądź w Wolsztynie. Nowy Tomyśl przecież słynie z Wikliny, Cudowne, cudowne kosze tam są. Wolsztyn, parowozy to akurat nie za bardzo się wpisuje w tematykę Zielonego Targu, ale może coś. Także jeżeli ktoś mnie słucha z Wolsztyna, bo nowego z Nowego to Tomyśla i ma jakiś pomysł na miejsce, może jeszcze w 2018 roku by się udało? No jest lipiec właściwie, do września mamy trochę czasu, zobaczymy, także dajcie znać. Wydaje mi się, że powiedziałam Wam wszystko. Tak bardzo szybko mi to poszło. Przygotowanie do tego odcinka zajęło mi znacznie więcej czasu niż mówienie do Was, a myśli mam 150 na minutę. Ale wydaje mi się, że wszystko Wam opowiedziałam. Jeżeli macie jakieś pytania, to, to piszcie do mnie koniecznie. I standardowo bardzo, bardzo Was proszę, że jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to dajcie mi komentarz na stronie Jestem Zielona.pl, Podcast. Napiszcie też do mnie na Facebooku. Jestem Zielona. Dajcie jakiegoś lajka w iTunes czy w innych podobnych programach do wysłuchiwania podcastów. To ja wam życzę miłego, zielonego dnia i do zobaczenia na targu lokalnych i naturalnych produktów. Pozdrawiam serdecznie. Agnieszka z Dunek.